Kokoszka Smakoszka Szła z targu Kokoszka Smakoszka, spotkała ją pewna kumoszka. Co widzę, wątróbka ozorek, ja do ust tych rzeczy nie biorę. Kura na to, kut kudak! A ja owszem, a ja tak No co też paniusia powiada A taka na przykład rolada Toż nie ma w niej nic oprócz sadła Już ja bym rolady nie jadła Kura na to kutkudak? A ja owszem, a ja tak Lub weźmy powiedzmy makaron, czy gulasz, czy rybę na szaro, czy jakieś tam flaki z olejem O nie, takich potraw ja nie jem Kura na to, krótko tak, a ja owszem, a ja tak Są ludzie, paniusiu kochana, co jajka już jedzą od rana Nie dla mnie są takie rozkosze, bo jajek po prostu nie znoszę Kura na to, krótku, tak? A ja owszem, a ja tak!